O Bogu, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć na temat tematu, który jest szeroki, a który myślę jest ważny. Temat przyjaźni. Ja myślę, że kto jak to ale chrześcijanie powinni mieć e, e, mówi się o inteligencji interpersonalnej czy relacyjnej, prawda? I kto jak to ale chrześcijanie w tym względzie powinni być przebijać świat inteligencją, że tak powiem czyli umiejętnością zawierania relacji, umiejętnością podtrzymywania relacji z innymi ludźmi i umiejętnością budowania relacji z innymi. I dlatego też między innymi chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat przyjaźni. Przypowieści Salomona 18:24. 24, no na wstępie to już powiem, że oczywiście to, co powiem, to nie wszystko będzie na temat przyjaźni i myślę, że ważna w tym jest, ważny w tym wszystkim jest fakt, że my budowania relacji możemy się uczyć budowania przyjaźni, możemy się uczyć. Do tego jest potrzebna czasami zwykła wiedza zastosowana w praktyce. I Biblia myślę, że ma wiele do powiedzenia na temat przyjaźni, no więc posłuchajmy. W przypowieści Salomona 18:24 Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Ja przeczytam to z innego tłumaczenia, które tłumaczy ten werset w ten sposób. Kto licznych ma towarzyszy, towarzyszy ma ich ku własnej zagubie, ale bywa przyjaciel przywiązany szczerzej niż brat. Wiecie, mnogość towarzyszy, mnogość znajomyś, znajomych, mnogość kontaktów niekoniecznie oznacza coś dobrego. To, że masz 500 znajomych na Facebooku, czy bardzo wiele płytkich relacji, nie jest ważniejsze niż fakt, że masz kilku bliskich, prawdziwych, oddanych przyjaciół. Jeśli po, położysz na szali 500 znajomych i trzech przyjaciół, to ta, ta szala przeważy w stronę przyjaciół. Myślę, że ważne jest, żeby sobie to uświadamiać, że potrzebujemy lepiej mieć kilku wiernych, prawdziwych przyjaciół niż tłumy znajomych. Jednym z mitów jest fakt, że dobry chrześcijanin musi być przyjacielem wszystkich ludzi. Oczywiście to zależy, co, co kto rozumie przez przyjaźń. Ja przyjaźń rozumiem jak, jako głęboką, szczególną relację. I my mamy kochać ludzi, ale to jest coś innego niż przyjaźń. Jezus będąc na ziemi kochał wszystkich, ale nie był przyjacielem wszystkich. I jako ludzie jesteśmy ograniczeni i nasze serce nie jest w stanie pomieścić tłumu ludzi tłumu, przyjaciół. Będzie to miejsce tylko dla kilku z nich, z, chociażby z takiego prostego powodu jak czas i możliwość poświęcania czasu. I jeśli będziesz się starał być przyjacielem wszystkich, to może się okazać, że nie masz żadnego przyjaciela. I oczywiście relacja przyjaźni może mieć różne poziomy. Ja dzisiaj mam na myśli ten najgłębszy poziom, najbliższy, o, o którym myślę, każdy myśli i każdy potrzebuje. Bo biorąc na przykład przykład Jezusa, Jezus powiedział do dwunastu apostołów, że nie nazywa ich już więcej sługami, ale nazywa ich przyjaciółmi, prawda? Więc traktował dwunastu jako przyjaciół, ale miał też z tego grona dwunastu, też trzech takich najbliższych, którzy w zasadzie byli z Nim wszędzie. Łącznie z tym najciemniejszym, naj, najgorszym momentem życia Jezusa, jakim było przeżywanie tego wszystkiego w getsemane oczekiwania tego, co ma nadejść, czyli jego śmierci. I my pamiętamy, że Jezus poprosił Piotra, Jakuba, Jana o to, żeby mu towarzyszyli w tych chwilach. I to byli ci trzej właśnie najbardziej bliscy Jezusowi ten taki najwęższy krąg przyjaźni, prawda? Najgłębszy poziom. Otwórzmy sobie pierwszy Samuel, Samuela 18, 1, 4. Ja myślę, że Dawid jest też takim przykładem człowieka, który potrafił zawierać przyjaźnie, potrafił je podtrzymywać. Wiele możemy się od niego uczyć. 1 Samuela 18, 1, 4. I ten fragment będzie nam też... Powiedz coś nam parę rzeczy na temat przyjaźni. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umijował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go cały tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. Tak więc po pierwsze widzimy, że przyjaźń to jest relacja na poziomie duszy. Dusza obejmuje twoje emocje, umysł i wolę. Tak? Czytamy tutaj, że dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. Po drugie, tu gdzie jest mowa o związku przyjaźni, oryginał mówi o przymierzu przyjaźni. Tak więc przyjaźń jest pewnego rodzaju przymierzem, czy może nawet ta najgłębsza przyjaźń jest pewnego rodzaju przyje, przymierzem, którą respektuje Bóg. Zerwanie przymierza zawsze powodowało pewne konsekwencje i było dużym wykroczeniem w Starym Testamencie. I warto, myślę sobie, o tym pamiętać i po prostu szanować przyjaźnie, które mamy. I właśnie w tym fragmencie przekazanie sobie nawzajem ubrań było wyznaniem, że to, co moje, jest twoje i możesz na mnie liczyć. To była właśnie taka formuła przymierza, którą wtedy zawierano. Dlatego też... Możemy uznać za tą najgłębszą przyjaźń, za, za przymierze. Kolejna myśl jest taka, że to ty wybierasz przyjaciół i ty masz określać prawo przyjaciół. I ty powinieneś mądrze wybierać. Oczywiście przyjaźń to często coś spontanicznego, prawda? Poznajemy kogoś i po prostu relacja się rozpoczyna, ale w Biblii też jest sporo ostrzeżeń przed fałszywymi przyjaciółmi i warto to wziąć pod uwagę. Nie będę o tym dzisiaj mówił, ale właśnie faktem jest, że powinniśmy sobie dobrze dobierać przyjaciół. Przyjaźń też opiera się w dużej mierze na podobieństwie dusz i to jest normalne, to jest naturalne, że opiera się ona na podobieństwie wartości, sposobu myślenia, może przeżyć z przeszłości i jest to coś, jest po prostu coś, co, co łączy duszę. To jest właśnie przyjaźń. I ocz, tak jak mówiłem wcześniej, nie masz obowiązku być przyjacielem wszystkich ludzi, w zasadzie tylko Jezus może być przyjacielem każdego, będąc w uwielbionym ciele, będąc Bogiem. Tylko w sercu Boga jest, sercu Boga jest na tyle pojemne, żeby móc być przyjacielem wszystkich ludzi. I jakie są podstawy przyjaźni? Po pierwsze szczerość. Przypowieści Salomona 3,32. Wiecie, my wiemy, że jest tak, że my nie możemy się obna obnażać jakby przed wszystkimi ludźmi z tym, co mamy. Czasami to nawet wręcz by, byłoby głupotą. I tak jest z jednej strony. Z drugiej strony potrzebujemy kogoś, przed którym kompletnie nie będziemy musieli udawać niczego. Generalnie myślę, że powinniśmy unikać masek i jakby być przejrzystymi ludźmi w naszym życiu, transparentnymi, otwartymi, którzy mają niewiele do ukrycia, ale zwłaszcza w przyjaźni jest to tak bardzo ważne, właśnie żeby być szczerym. Przypowieści Salomona 3,32 Gdyż przewrotnie jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Więc jeśli szczerość jest jakby podstawą do przyjaźni z Bogiem, to tym bardziej szczerość jest podstawą do przyjaźni między nami, między przyjaciółmi. My potrzebujemy właśnie kogoś, przed kim nie będziemy musieli udawać kogoś doskonałego. Wiecie, zwłaszcza jakby w chrześcijaństwie jest tak, że czasami ludzi dotyka kompleks doskonałości, że chcą mieć wizerunek człowieka doskonałego, którymi nie są. To wiecie, to jest podświadome, to, to, to, to często jest niecelowe, a, ale tak chcemy się po prostu pokazywać, tak gdzie, gdzieś to z nas wychodzi. I, i, i czasami właśnie na, na, nakładamy takie maski duchowości, i przyjaciel pomaga nam te maski zrywać z siebie. Pomaga się uwalniać z tych masek. I oczywiście przyjaźń to jest pewne miejsce ryzyka, bo ryzykujesz tym, że odsłaniasz się przed kimś tak, że pokazujesz, jaki jesteś naprawdę, jaki, jakie masz słabości, bo kiedy pokazujesz właśnie swoje słabości, ryzykujesz, że druga strona może to kiedyś wykorzystać przeciwko tobie. Prawda? Ale z drugiej strony nieryzykowanie przyjaźni jest jeszcze większym ryzykiem. Ryzykiem prowadzącym do izolacji, do samotności. Wiecie, jest tak, że nie możesz osiągnąć pełni potencjału bez przyjaciół. I bycie autentycznym przed kimś jest właśnie ryzykowne, ale nie szukanie przyjaciół jest jeszcze większym ryzykiem, które może cię prowadzić do izolacji i do tego, że nie... Osiągniesz w życiu wszystkiego, co Bóg ma dla ciebie. I oczywiście my możemy zaimponować ludziom swoją siłą, ale zawsze grunt do relacji najczęściej prowadzi przez twoje słabości, przez poznanie twoich słabości. Kiedy właśnie okazuje się, że widzisz, że ja mam słabość, ta druga osoba też ma słabość, to, to jest podstawa do, do przyjaźni. I otwieranie się przed innymi to jest oczywiście sztuką, którą potrzebujemy się uczyć. My możemy właśnie zaimponować ludziom na odległość, ale tylko w relacji, tylko w bliskiej relacji masz siłę do wpływania na czyjeś życie i ta druga osoba ma siłę do wpływania na twoje życie. Kiedy jest dystans, ta siła zanika, ta siła się ogranicza. Kolejna rzecz, budujemy przyjaźnie, na podstawie dostępności i obecności. Jest prosty test na przyjaźń. Czy masz kogoś, do kogo możesz zadzwonić bez ceregieli, w każdej chwili, nawet w nocy, gdy jesteś w potrzebie? Jeśli tak, to może oznaczać, że masz przyjaciela. Bardzo dobrze. My potrzebujemy być obecni i fizycznie, i emocjonalnie w życiu drugiej osoby. I oczywiście bez, bez takiego codziennego budowania relacji bo przez chociażby telefon, chociażby przez. Przez zwykłe spotkanie z kimś twarzą w twarzy, ja zresztą uważam, że nie można na samych rozmowach telefonicznych budować relacji, że wcześniej czy później potrzebujemy znaleźć czas na to, by spędzić z, z kimś czas, żeby podtrzymywać i budować przyjaźń. I takie codzienne właśnie budowanie poprzez zwykłe rzeczy, zwykłe kroki, najczęściej jakby silne rzeczy w naszym życiu budujemy przez codzienność, przez to, co jest codzienne, co jest zwykłe, co, co, co jest co z pewną czynnością powtarzaną co jakiś czas. Kiedy w dzień po dniu właśnie budujemy w ten sposób naszą relację z kimś, to budujemy również zaufanie. I to jest kolejna jakby podstawa przyjaźni, zaufanie. O zaufaniu całkiem niedawno mówiłem, więc nie będę tego tematu rozwijał, ale my wiemy, że zaufanie buduje się latami, a można w jednej chwili to zaufanie zburzyć, prawda? I to też myślę, powinniśmy mieć na uwadze. No i tak jak, i właśnie to się stąd bierze, że jeśli możesz mieć kilku przyjaciół, w dużej mierze też dlatego, że jeśli codziennie, codziennie budujesz z kimś relację, to nie możesz, z tym kimś, nie możesz z 30 osobami wypić kaw, prawda? 30 kaw to ruinacja dla zdrowia. Poza tym po prostu najzwyklejsza rzecz, czas. Jesteśmy tym ograniczeni, a przyjaźń potrzebuje czasu. I właśnie tak jak powiedziałem, tak jak przyjaźń buduje się codziennie, tak przyjaźń testuje się w kryzysie i zawsze będzie tak, że w pewnym momencie twoja przyjaźń z kimś będzie wypróbowana, będzie przetestowana. W przypowieści 17, 17. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Wiecie, niedola sprawia, że czasami przyjaciel zaczyna być dla ciebie bratem. prawda? Staje się jeszcze bliższy niż był do tej pory. I w momencie, gdy wszystko tracisz, gdy przechodzisz jakiś kryzys, to właśnie pytanie, czy, czy ta osoba, którą miałeś za przyjaciela, jest w tym z tobą? I to jest właśnie test przyjaźni. Czy w trudnych momentach są tacy ludzie wokół ciebie, którzy, którzy cię po prostu wesprą? To, co nazywam kryzysem, to nie tylko te gorsze chwile, ale również momenty, kiedy ty lub twój przyjaciel odnosi jakiś spektakularny, nagły sukces, prawda? Odstaje awans w pracy, dostaje, nie wiem, nagle spadek jakiś, bo to też jest pewien rodzaj test, bo, bo, bo czasami, wiecie, bywa tak, że ludzie po prostu przez zawiść są w stanie opuścić takiego człowieka i to też jest i, i to też pewien, to, to pewien rodzaj testu. Jak Twój przyjaciel potraktuje Cię, kiedy odnosisz sukces? Jak ty traktujesz przyjaciela, kiedy on odnosi sukces? Czy rodzi się w tobie zawiść, czy po prostu cieszysz się? Kolejna myśl, prawdziwy przyjaciel wyciągnie z ciebie to, co najlepsze. Prawdziwy przyjaciel wierzy w ciebie, mówi ci, że możesz pokonać trudności, zwłaszcza wtedy, gdy w twoim życiu jesteś na pustyni. Ja myślę, że nie raz, nie dwa każdy z nas w takim miejscu był, prawda? I zwłaszcza wtedy potrzebujemy kogoś, kto, kto nas będzie umacniał. To ci powie, że nie jest tak źle, jak myślisz, nie jest, ta, nie jest tak źle, jak wyglądasz, kogoś, kto powie tobie, pokaże w tobie to, co jest pozytywne w czasie, gdy ty widzisz w sobie, sobie same negatywne rzeczy. prawda? Czasami tak jest. Kogoś, kto w momencie, kiedy myślisz, że ty wszystko zepsułeś, ktoś ci pokaże, że są pewne rzeczy, które dobrze, dobrze robisz. Dlatego potrzebujesz tego rodzaju przyjaciela, ale też... Prawdziwy przyjaciel to jest ktoś, kto zawsze powie ci prawdę. Przy powieści 2756 my oczywiście są takie momenty w naszym życiu, gdzie po prostu potrzebujemy kogoś, kto nas podniesie, podeprze, podtrzyma. Przy powieści Salomona 2756 lepsza jest zjawna nagana niż nieszczera miłość. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Tak jak my jesteśmy w różnym miejscu w naszym życiu, prawda? Czasami w miejscu dołu, a czasami jesteśmy w miejscu zwycięstwa, w miejscu chwały. Z blaskiem chwały to jest tak, że często gęsto blask chwały jest w stanie sukcesu, zwycięstw. Ten blask chwały jest w stanie zaślepić nasze oczy. W takim miejscu był Dawid, w takim miejscu był Salomon w swoim życiu. I oni wówczas potrzebowali kogoś, kto im nałoży na, na oczy ciemne okulary w tym miejscu. Tego rodzaju właśnie przyjaciół potrzebujemy. Potrzebujemy w takim momencie, kiedy robimy coś źle, kiedy nasze kroki zaczynają zmierzać w nie, nie, niewłaściwą stronę, potrzebujemy wtedy kogoś, kto powie ci szczerze i bo, bo, bez ogródek, że robisz coś źle. Kto bez wahania, bez jakichś yy, objazdów, powie ci wprost, robisz w tym miejscu źle. I przyjaciel może ci to powiedzieć wprost i bez ogródek, bo wcześniej była budowana, budowana właśnie ta atmosfera zaufania, prawda? Ja myślę, że to jest naturalne, że każdy z nas łatwiej przyjmie właśnie takie razy od przyjaciela niż od kogoś z zewnątrz. Kto, kto, kto może mieć rację, kto może, mieć, kto może prawdziwie mówić, że, że coś robimy nie tak, ale wiecie, kiedy przyjaciel nam mówi, kiedy robimy, że, że, że coś robimy nie tak... To, to wtedy często gęsto po prostu przez szacunek do tego człowieka zapala się w nas gdzieś czerwona lampka i gorliwiej sprawdzamy, czy, czy, czy, czy rzeczywiście robimy coś nie tak, prawda? Pierwszy Jana mówi, że okazujemy miłość czynem i prawdą i czasami potrzebujemy właśnie usłyszeć prawdę, która jest niewygodna i która nawet nas czasami zdenerwuje. I z ust przyjaciela brzmi to zupełnie inaczej. Priorytetem nie może być dla nas komfort emocjonalny właśnie, ale prawda. I jeśli przyjaźń jest relacją zaufania, to ty jesteś w stanie zaakceptować uderzenia przyjaciela, pewne korekty, napomnienia. Po prostu przyjacielowi pozwalasz na więcej, prawda? Bo masz ten margines zaufania, że on robi to dla twojego dobra, a nie po to, żeby ci dokopać. I przypowieści 27, 17... Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Znowu też z innego tłumaczenia przeczytam. Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze lub osobowość swojego przyjaciela. Metodą na kształtowanie żelaza jest żelazo, tak samo metodą kształtowania człowieka jest inny człowiek zwłaszcza przyjaciel. Tak jak mówię, relacja przyjaźni ma większe jakby siłę oddziaływanie na nas niż taka relacja z, z kimś, który jest dla nas tylko znajomym. Ja myślę, że warto szanować nasze przyjaźnie. Jest w Biblii taki pewien, pewien szczególny psalm, psalm 55. Dawid był człowiekiem, który miał kilku przyjaciół w swoim życiu. Oczywiście to też jest tak, wiecie, że w różnych okresach, różnych sezonach naszego życia możemy mieć różnych przyjaciół, różne sytuacje się zdarzają. I w psalmie 55, w psalmach wcześniejszych Dawid pisał o wrogach. Pisał o, no właśnie o tym, co przeżywał, kiedy atakowali go wrogowie. Natomiast psalm 55 jest szczególnym psalmem, ponieważ mówi o zdradzie przyjaciela. Przeczytajmy, co, co właśnie czuł Dawid. W ogóle tutaj właśnie kim Mędrcy Izraela z, twierdzą, że człowiekiem, o którym pisze tutaj Dawid, był Achitofel. Achitofel był y, doradcą, przyjacielem Dawida, kiedy był królem i Achitofel zdradził go w momencie, kiedy Absalom zmuntował się przeciwko Dawidowi i Achitofel jakby obrócił się przeciwko Dawidowi. I poczytajmy, co, co czuł Dawid. Psalm 55, 5-9 na przykład. Serce drży we mnie, opadł mnie lęk przed śmiercią, bojaźń drżenie nachodzi mnie i groza mnie ogarnia. Rzekłem, o, gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie uleciałbym i odpoczął. Oto uleciałbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Szybko poszukałbym sobie schronienia przed wichrem gwałtownym i przed burzą. Więc my widzimy tutaj jakby pewnego rodzaju rozpacz Dawida, traumę, zdruzgotanie, prawda? I czytajmy dalej, co, co Dawid właśnie pisze na, na temat zdrady przyjaciela. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale Ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólnie słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Przysłowie żydowskie mówi, że cios zadany szpilką przez przyjaciela, boli bardziej niż cios zadany mieczem przez nieprzyjaciela. I to jest też pewnego rodzaju ryzyko przyjaźni, że w momencie, kiedy przyjaciel nas zdradził, wraca się przeciwko nam, nas to boli o wiele bardziej niż atak nieprzyjaciela, prawda? Werset 14 mówi, ale ty człowiek równy mnie. Wiecie, Dawid był królem, a Hitofel Nie. Lecz właśnie w tej relacji przyjaźni Dawid jakby wyciągnął rękę i uczynił w tej relacji Achitofela równym sobie. W tej przyjaźni zapraszał go wyżej, nie dystansował się, nie traktował go jako poddanego. Wręcz kiedy jest tu mowa o powiernik mój i przyjaciel, słowo powiernik czasami się tłumacz, tłumaczą niektórzy jako przewodnik mój. Więc czasami to, co mówił do niego Achitofel, było dla niego no, po prostu bardzo ważne. Tak? Słodkie tajemnice, inne tłumaczenie mówi, upajaliśmy się długimi rozmowami. To też jest charakterystyczne dla relacji przyjaźni, tak? że możemy godzinami z kimś rozmawiać. Dawid czuł się w tym szczęśliwy, czuł się sobą przed ich achitofelem. Przed innymi ludźmi Dawid pewnie musiał być mocnym królem, wodzem armii, musiał być silny, odpowiedzialny, ale przed tym... Nie wiem, czy jedynym człowiekiem, być może miał jeszcze kilku takich, mógł obnażać swoje słabości i wątpliwości. I werset 14, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Tak, tak więc to był wierzący przyjaciel, więc może się zdarzyć, że będziemy czuli się zawiedzeni przez kogoś, przez przyjaciela, po prostu przez wierzącego przyjaciela. Ale mimo wszystko ja myślę, że Warto jest po prostu, mimo tego ryzyka zranienia, warto jest takie przyjaźnie zawierać, zwłaszcza z ludźmi wierzącymi. Wiecie, z wierzącym człowiekiem najprawdopodobniej będziesz miał więcej wspólnego niż z niewierzącym. Im bardziej jesteś zaangażowany w służenie Bogu, tym bardziej prawdopodobne miał, będzie to, że będziesz miał wierzących przyjaciół. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że w tym wszystkim, w całym szukaniu przyjaciół, również wśród osób wierzących, prawda, myślę przede wszystkim, zwłaszcza wśród osób wierzących, jest pewne niebezpieczeństwo, że szukając sobie przyjaciół i znajdując ich, potworzymy sobie jakieś zamknięte kliki, układy, przeradzające się być może w jakieś, no nawet czasami, no tak jak powiedziałem, kliki, jakieś patologiczne uzale, współuzależnienia, nie może być tak, że wśród fajerwerków, nabożeństw, dobrego samopoczucia, samopoczucia w większości wierzących jest choć jedna osoba płacząca, usychająca gdzieś w cieniu, prawda? Więc ja przy tym wszystkim jakby chciałbym ostrze zapelować, aby było w nas, było w nas spojrzenie takie, jakie miał Jezus, który potrafił dostrzec gdzieś, gdzieś tam w tłumie ludzi skromnego Zacheusza, prawda? Jezu, mam na myśli to, aby był w nas taki duch, jaki był w Jezusie, który powiedział, co mnie najmniejszemu uczyniliście, to tak, jakbyście mnie uczynili. Więc my widzimy, że Jezus utożsamia się jakby z tymi w cudzysłowie najmniejszymi. Nie może być tak, że ktokolwiek czuje się w domu Bożym jako obcy lub przechodzień. Więc warto na to zwrócić uwagę, mieć patrzenie właśnie takie jak Jezus, który w tłumie ludzi potrafi wyłowić kogoś niepozornego, Niech nasze przyjaźnie z osobami wierzącymi nie, jakby nie zamkną nas na innych. Czasami tak się może zdarzyć. I ja myślę, że co jak co w każdym razie, że chyba nie ma lepszego miejsca na budowanie przyjaźni jak Kościół. Ja myślę, że te, ten temat jest ważny. Ja zachęcam, wiecie, jest wiele pozycji, jest wiele nauczeń na temat przyjaźni. To jest po prostu umiejętność, którą, której potrzebujemy się uczyć najzwyczajniej w świecie. I zachęcam do tego, aby właśnie... Po pierwsze uczyć się właśnie na temat przyjaźni i z drugiej strony praktykować tego, czego się nauczymy. Amen? Amen.